Papa Cafe Cześć drodzy słuchacze, czy wy też macie dość już tej zimy, która nas otacza, ogarnia, osacza? Z jednej strony nie robi już na mnie wrażenia minus dziesięć stopni mrozu czy pół dnia padającego śniegu, a z drugiej strony chciałbym pozbyć się tego białego puchu za oknem. Białego puchu, który obok mnie, białego puchu, po którym niejednokrotnie przemierzam polskie drogi, a te, jak to często bywa, bywają nieodśnieżone, co niestety nie jest najmilsze w trakcie podróżowania. Chciałbym pozbyć się tej szarości, którą wprowadza brudny śnieg zalegający gdzieś na poboczach i tej szarości, którą mamy na niebie. Pomimo tego, że ostatnio coraz częściej świeci, uśmiecha się do nas słoneczko, to taka nadzieja, taka Malutka i delikatna zapowiedź tego, że wiosna jest gdzieś tam, no może dzisiaj jeszcze daleko, ale już możemy wiedzieć, że jest na co czekać. I może chociaż ta odrobina, właśnie nadzieja odrobina słońca daje nam ostatki chęci do tego, żeby działać. Chociaż gdybym miał taką możliwość, to zimę oddałbym najlepiej od zaraz jednym z przykładów tego, że zupełnie nie chce mi się działać jest brak częstego nadawania brak pomysłów na to nadawanie brak pomysłów na siebie brak pomysłów na jakiekolwiek działanie bo każda czynność nawet najprostsza jest ostatnio dla mnie wyzwaniem które urosło do ogromnych rozmiarów tak działa chyba na mnie ta zima, która trwa, trwa i nie może się skończyć. Ale zresztą, czego mógłbym oczekiwać, mamy dopiero luty. Od kilku dobrych dni powinienem poszerzać, powiększać, pogłębiać swoją wiedzę, ale niestety jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. No, na to również wpływa aura no i moje lenistwo, które... Jest spowodowane niejako to aurą, niejako tym, że leniwcem jestem z natury. No i oczywiście zamiast tego łapie się setek przeróżnych ciekawych zajęć, ale nie tak wymagających ode mnie większego działania, większego zastanawiania się. I tak to pochłaniają mnie mniejsze i większe rozrywki. Jedną z tych rozrywek jest oglądanie kabaretu, jakim jest komisja śledcza. Normalnie zastanawiam się czasami, ile my za to wszystko płacimy pieniędzy. Ale cóż, przynajmniej można w każdej chwili dnia i nocy włączyć telewizję i pośmiać się niejednokrotnie z tych samych żartów. W telewizji oprócz tego można wyłapać mnóstwo przeróżnych innych absurdów, jakie w naszym kraju są codziennością. Jak już wspomniałem o zimie, to wspomnę o tych wszystkich osobach, których zima irytuje do tego stopnia, że można usłyszeć właśnie w telewizji, co i komu zrobią, jeżeli nie usuną ich śniegu na przykład sprzed mieszkań, czy sprzed wyjazdów, dojazdów. A zima sprzyja gorzkim słowom, sprzyja siarczystym przekleństwom no właśnie przeklinanie jak okazało się może słono kosztować jeden z obywateli przemierzając swoje wiejskie ścieżki, wiejskie dróżki natknął się na patrol policji, który wlepił mu 500 złotych mandatu za przeklinanie w miejscu publicznym. Co jest dla mnie paradoksalne, zresztą dla wszystkich. Cała ta sytuacja została nagłośniona właśnie dlatego, że jest tak bardzo absurdalna. Jak można komuś w szczerym polu, w środku nocy, wlepić 500 złotych mandatu za używanie wulgarnych słów? Coś tu jest niehalo, Chociażby z tego względu, że był tam sam. Nikomu te słowa nie mogły przeszkadzać. Więc nawet jeśli zaklnął się arczyście, to policjanci mogli, mogli go pouczyć o tym, że nie powinien tak się wyrażać w miejscach publicznych. No ale pytanie, czy taka polna, droga polna ścieżka jest miejscem publicznym i czy ten czyn zasługuje aż na tak wielką karę. Ale w telewizji mowa nie tylko o polskich absurdach. Mamy też polsko-czeskie absurdy. Tu pozdrowienia dla Roberta 420 zwanego Robertem II. Z racji tego, że mamy dwóch Robertów K. No i tutaj właśnie jeden mieszkaniec miejscowości, która graniczy z Czeską Republiką. Przekonał się jak absurdalne może być prawo z racji tego, że zima tak, tutaj kolejne skargi w kierunku zimy. Zima, śnieg, zasypało tego chłopinkę, zasypało tego faceta, no i niestety nie może dojechać polską, również polną dróżką, ani do lekarza, ani do miasteczka na zakupy. Nikt tej drogi nie odśnieża na tyle, aby ten dojazd był łatwy i przyjemny. Ale z racji tego, że Gospodarstwo tego rolnika przylega do czeskiej granicy. A zaraz przy tej czesko-polskiej granicy znajduje się czeska droga. Czyściutka i odśnieżona. Ten gospodarz postanowił włożyć kilka betonowych kręgów w fosę przylegającą do tej drogi i stworzyć swoją własną kładkę, która umożliwiłaby mu przejazd na czeską stronę, a w zasadzie na czeską drogę. A ta czeska droga zaprowadziłaby już go na inne drogi, między innymi polskie drogi, którymi to mógłby dojechać do sklepu, do lekarza i wszędzie tam, gdzie chciałby dojechać, musiałby dojechać. A z racji tego, że ma chorą matkę, potrzebuje, takich dojazdów. No i Jak się okazuje, nie jest to tak prosta sprawa, jakby mogło się wydawać. Ktoś zobaczył tą jego nielegalną kładkę, nielegalny przejazd i powstała wielka czesko-polska afera. Jak się okazuje, trzeba zwołać specjalny komitet, który stwierdzi, jak bardzo nielegalna jest ta kładka i jak ewentualnie ten problem można rozwiązać. Oczywiście pojawiła się dość nieciekawa dla tego gospodarza wizja tego, że zostaną zastosowane sankcje karne wobec niego za tą samowolę budowlaną, że tak nazwę ten jego wyczyn. To co zrobił z tą kładką? No jak się okazuje, kładka byłaby, powiedzmy, legalna, gdyby była kładką dokładaną, przykładaną, a nie tak jak w tym przypadku kładką zamontowaną na stałe właśnie przez te cztery kręgi betonów. Bardzo jestem ciekawy, jak zostaną rozwiązane takie sprawy, które z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia szarych obywateli, są bardzo absurdalne, a z punktu litery prawa są sprawami, które wymagają tych osób do konsekwencji podejrzewam, że w momencie w którym zostały nagłośnione zwiększyła się ich szansa na pozytywne rozwiązanie dla osób najbardziej zainteresowanych osób, które niejako są osobami pokrzywdzonymi bo wydaje mi się, że można tak o nich powiedzieć To chyba tyle w tym moim spontanicznym, krótkim gadaniu na temat tego, jak spędzam te coraz krótsze, ale nadal zimowe, mroźne popołudnia, które są takimi bardzo leniwymi popołudniami i teraz może, żeby ożywić te wieczory, te popołudnia, a może i poranki, Postaram się wyszukać dla Was jakiś bardzo pozytywny utwór, który obudzi nas z tego zimowego snu, a może i pobudzi całą przyrodę do działania i do tego, aby wiosna gdzieś szybciej zapukała do naszych okien. Bo chyba wszyscy na to liczymy. Do usłyszenia w kolejnych podcastach, które mam nadzieję będą Bardziej energetyczne i mam nadzieję będą bardziej regularne, o co walczę z samym sobą, a muszę powiedzieć wam, że nie jest to łatwa walka. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia, cześć. Mówił dla was jak zwykle, papa. Pa. A wysłuchaliście podcastów Papa Cafe. Cześć. Le réveil en pleine mer a eu raison du y trop-plein pierre Mon camarade, es-tu bien là Oui mais ça bouge, j'aime pas ça On n'était pas des marins, mais l'aventure on aimait bien Les rêves de et en pleine mer, c'était notre horizon lointain Belle le capitaine avait une idée bien moins belle pour les requins On n'était pas tout à fait à point, alors sûrement, pont On astiquait même les canons. elle veut le Nous ont laissé à l'abandon nos rêves locants, le on les achetait le plus profond oh oh. Aïe la line la line la en haut, il mis pas la la C'était la fille du capitaine, elle était bien trop belle C'était la fille du capitaine, un peu nerveuse de temps en temps Elle montait sur le pont dans son accoutrement Sur les au menton, elle nous faisait grâces ses dents Mais le capitaine avait une idée bien moins belle pour les requins On était bientôt à point, alors sur le pont On astiquait même les canaux. percevé dans le corsage chiffonné. Regarde bien mon vieux copain. Oh oui, elle avait le C'était la fille du capitaine, elle était bien trop belle. Et quand elle remuait ses ballons, elle faisait péter les canons. On rêvait comme des cons imaginants sous les jupons. On aurait mieux fait la pour les vieux capitaine crochet. Mais le capitaine avait une channel